Proszę pana, dlaczego pan tak darmo się na tym przystanku? Babcia, dawaj rintek, kurwa, pomidala od kurwi tu do ujadek. Rinta, kurwa, rinta!